Nice to meet you everybody. Cieszę się, że jestem na tym miejscu. Dzień dobry. Dzień dobry. Good morning. I know two Polish words. Znam tylko dwa polskie słowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki, uh, dzięki. He coached me, dzięki. Three Polish words. Yeah, yeah. We, we came from Przyjechaliśmy do was z Anglii. And, uh, did, Ala, would you stand, yes. Alan, jeśli mógłbyś stać. Yeah. Very tall, jest but look, bardzo wysoki. But he looks, his face looks like Jesus. Ale jego twarz przypomina mi twarz Jezusa. Uh, yeah. he, he's good youth yeah. jest, Alan? jest naszym pastorem młodzieżowym. I Hanna. Yeah, yeah. And Ashley. Ashley. Mm. Yes, I'm, I'm a Korean. Ja jestem koreańczykiem. But I lived in Britain last 20 years. Ale od 20 mieszkam w Wielkiej Brytanii. But when I come to this church, Ale gdy przyjechałem do tego kościoła. The, how you like, uh, uh, was your church called? Jerusalem Church? i zobaczyłem tą nazwę Jeruzalem. Yeah, really one I to, share with you. to przypomniało mi się jeden werset z Biblii i chciałbym się nim podzielić. This is Psalm, 122, Psalm 122 verse 6. So I read in English and Pastor Peter will translate in Polish. Ja przeczytam po angielsku, pastorze Jacku, jeśli mógłbyś przeczytać po polsku Psalm yeah, yeah, 122. Psalm 122, yeah. Jerusalem. May those who love you be secure. Proszę o pokój dla Jerozolimy. Niech się poszczęści tym, którzy Ciebie kochają. Amen. Amen. Bible clearly said. Biblia wyraźnie mówi. May those who love you Niech tym, którzy cię kochają, will be cieszą się bezpieczeństwem. So when we pray for Jerusalem, gdy modlimy się o Jeruzalem, you will be blessed. Gdy się modlicie o Jeruzalem, to spływa na was błogosławieństwo. So I like your church name, Jerusalem Church. A więc podoba mi się ten kościół, kościół Jeruzalem. Yeah, and I'm sure Pastor Yasek also know about the meaning. I myślę, że pastor Jacek wie również o znaczeniu tego słowa. Uh, I I bo ja również modlę się osobiście o Jerozolimę i o pokój w Jeruzalem. So when we pray for Jerusalem, Gdy modlimy się o Jerozolimę, będziemy will be secure to oznacza to, według tego psalmu, że będziemy bezpieczni również. In it. So we pray for Jerusalem. To jest naprawdę proste, prawda? Gdy And się modlimy o Jerozolim, Jerozolima away. jest tysiące kilometrów stąd, But when pray for ale gdy się modlimy o Jerozolimę, your life will be to jesteśmy błogosławieni lub bezpieczni. Bible says so. Biblia tak mówi. Says so. Tak mówi psalm. So, so And pray po Jerusalem. Tak więc kochani, wierzcie, zachęcam and was, wierzcie i módlcie się dalej o Jerozolimę. your life. Bóg będzie błogosławił wasze życie. And God will bless church. I Bóg będzie błogosławił was kościół. And this church will grow. I ten kościół będzie wzrastał. Uh, I, when I saw this church, Gdy zobaczyłem ten kościół, looks like my home church in Korea. To wygląda on tak jak mój kościół w Korei. But 20 years ago. Ale 20 lat temu. 20 lat temu. I tell you the story. Więc opowiem wam pewną historię. My pastor in Korea, Mój pastor w Korei he planted a church on e, zapoczątkował ten kościół with 16 people. W, z 16 osobami. And, e, he struggled to make 100. I potem przyszło 100 osób. And looks like this. I, I wyglądało to jak w tym kościele. It was 1997. To było w 1997 roku. But he prayed more. Ale on się modlił And every day prayed. i modlił się razem z Kościołem. Now the is congregation. I teraz Kościół zamienił się w kongregację 2000 Dwa tysiące ludzi. I, can see this Jerusalem church. I myślę, że ten Kościół, Jeruzalem. in ten years, za 10 lat 2000 people. będzie tutaj dwa tysiące osób. There are many people around here, ponieważ widzę, że tutaj jest wielu mieszkańców they w otoczeniu i nie wiedzą oni, kim jest Jezus. Niektórzy ludzie się modlą, But some people pray by the name of Mary. ale niektórzy z nich się modlą do Marii. But don't need it. Ale wie, my wiemy, że tego nie potrzebujemy. Just pray in Jesus name. Ale modlimy się w imieniu Jezusa. Pray in Jesus name. Modlimy się w Jego imieniu. And God I Bóg wtedy nas wysłuchuje. God your Bóg wysłuchuje twojej Just pray. I encourage all of you in this church. A więc, jeżeli zależy Ci na Twoim Kościele, módl się. And maybe some of you heard about the South Korea. A więc może niektórzy z Was słyszeli już coś o z południowej Korei. Any, Czy ktoś słyszał o Yongi Cho, o kościele yes, Yongi Cho? Cho? Church, yes. They prayed, prayed, prayed. Oni się naprawdę mocno modlili. Like 24 hours, 7 days. Modlili się przez 7 dni, 24 godziny na dobę. But not only Yongi Cho church. Ale nie tylko ten kościół, kościół Yonggi Cho. My home church also Mój kościół również modlił się w podobny sposób. Every day. Każdego dnia, Five o, in the morning, o piątej rano, about 100 people około 100 osób, come to pojawiało się w kościele. Every morning. Każdy z nich. So, pastor, a więc pastor, we need to wake up in the morning. Powiedzieli mu pastor, że my chcemy teraz przechodzić o czwartej. Rano. Whatever we are tired or not, nieważne, czy jesteśmy zmęczeni czy nie, we need to go to chcemy być w kościele o czwartej rano. Jeżeli nie przyjdziesz, to będziemy bez, bez pastoraś to robić, bez so ciebie. Every day. A więc każdego dnia. But the power is moc z tego wynikająca. So when you pray, gdy modlisz się, God listen. To Bóg oczywiście słuchamy. Especially pray only in the morning. Jeżeli się modlisz rano, you have more time with God. To masz, jak wstajesz rano, to będziesz miał więcej czasu z Bogiem, oczywiście. So maybe for you five o'clock is too early. Może dla ciebie piąta rano to jest zbyt wcześnie. Maybe six o'clock? No spróbuj od, zacząć od szóstej rano. Six o'clock is okay. Czeszusta rano to jest okej? Okay, try. A więc na, na początku spróbuj. Pastor Jacek, try, pastor Jacek spróbuj. Na Monday till Saturday. Może jeszcze nie od poniedziałku do soboty. Maybe like one like friday in the morning może może może w piątek rano Six o'clock o 6:00 rano and if you can do jeśli jeśli to wam wyjdzie and one more day thursday to, to dodajcie kolejny dzień na przykład czwartek but try ale spróbujcie to come to church przyjść do kościoła at 6 o'clock o szóstej rano in the morning o 6:00 rano and if the pastor ya sleeping I jeśli on się zaspał. do do to pukajcie do jego drzwi. Someone, pastor, I mówię, mówcie pastorze, obudź się, jest czas na modlitwę. You know, God is listening. Book wysłuchuje. Usuhuya. Yes, I'm glad we have a pastor from Holland, pastor from Netherlands as well. Widzę, że mamy człowieka, pastora z Holandii. I'm telling the pastor from Netherlands. E, więc chciałbym mu przekazać. Pray early in the morning. My model się wcześnie rano. listening. Bo book wysłuchuje. Yeah. One scripture I want to share with you. Chciałbym wam z Wami się podzielić jednym fragmentem Biblii. 1 Chronicles. Pierwsa księga Kronik. 1 Chronicles. 1 Chronicles 4:9-10. Uh, yeah. Chapter 4. Rozdział 4, wersety od 9 do 10. Pierwsza księga 4, 9 do 10 Lecz Jabes był znakomitszy niż jego bracia i jego matka nazwała go Jabes, gdyż pomyślała w bólu rodziłam a Jabes wołał do Boga Izraela tymi słowy Obyś mi prawdziwie błogosławił i poszerzył moje granice oby ręka Twoja była ze mną i obyś zachował mnie od złego aby mnie ból nie dotknął i Bóg spełnił Jego prośbę. Amen. Amen. Name Ten człowiek nazywał się Jabez. Bible said, Biblia mówi, His mom called him że, pain. że mama go tak nazwała, Nazywała go ból. Pytam teraz mamek na tym miejscu, czy, czy nazwałabyś swoje dziecko ból? Uh, oh, yeah, yes. Czy to jest swój tata? Uh, but Gdybyś wtedy mówił do swojego syna, o mój bólu. But he didn't mean it. You, that mean it. że ojciec tego, tego nie ma na myśli, tak naprawdę. Their pain. Po prostu nikt nie nazywa w ten sposób swojego dziecka ból. Może czasem ci z was, którzy mają nastolatków, to wiedzą o czym mówię. But still they are very precious children. Jest z tym związany pewien ból, ale to w dalszym ciągu kochamy nasze dzieci. Nobody want to call their children pain. I nie chcemy ich nazywać ból. But this Bible said, ale Biblia tutaj mówi, mommy, że jego mama mom called his son pain. nazwała swojego syna ból. I jeszcze jedna bardzo interesująca rzecz, mam gave. swojego syna Mam gave her son's name, not daddy. Że mm. mama nadała mu to imię, a nie tata. There is no daddy in the Bible. Tutaj nie widzimy, że miał ojca. Is interesting. To naprawdę interesujące. So it seems to me. Wydaje mi się. Really, mom had a difficult life. Że ta mama miała ciężkie życie. Maybe, Jesus was born as a disabled. Może Jabez urodził się niepełnosprawny. So maybe, uh, at the time, Albo być może nie było po prostu ojca, uh, ojciec sobie poszedł i nie było komu wyżywić rodziny. We don't know in detail, nie wiemy dokładnie, nie znamy detali. But life looks like very Ale wydaje się, że ta rodzina miała ciężkie życie. So his brothers, Jego bracia yes, Bible verse 9 w dziewiątym rozdziale Can you read w dziewiątym wersecie Verse 9. Yeah, yeah. Okay, yeah, without the glasses I will try. So, okay. był znakomitszy niż jego bracia i jego matka nazwała go Jabez, gdyż pomyślała w bólu rodziła mu. Mm. So his brother, he has got brothers. A więc well. Okazuje się, że miał braci. So his brother Bible verse 9 said like here Jabez was more honorable than his brothers. Y, w Biblii w Księdze 9 w na początku mówi, yeah. że Jabes był znakomitszy niż jego bracia. Yeah. Jabez was more honorable than his brothers. niż jego bracia. Po people dead. I think his brothers also called him pain. Ale pewnie w związku z tym, że tak został nazwany, jego bracia również nazywali go ból. Maybe his brother complained to mom. Być może skarżyli się na niego do mamy i mówili również gorzkie słowa jemu. Pracujemy bardzo ciężko, a ty jesteś bólem. Tutaj. My pracujemy dwa razy tyle, co ty. Z twojego powodu. Ale mimo to Biblia nas naucza, że Jabez był znakomitszy niż jego bracia. Dlaczego? Jak to się brother? stało, że on stał się znakomitszy niż jego bracia? Secret of this is Myślę, że sekretem tego, verse 10. że rozwiązaniem tego jest dziesiąty werset. Przeczytam po, po angielsku, yes. a Piotr po polsku. Jabez krzyczał do Boga Izrael. Ja mm -hmm. wołał do Boga Izraela, oh, you bless me abyś mi prawdziwie błogosławił and my territory, i poszerzył moje granice, let your land be with me, aby ręka twoja była ze mną and keep me from harm, i zachował mnie od złego, so that I will be free from pain. aby mnie ból nie dotknął. And this is very important, God. I ostatnie zdanie. I Bóg spełnił Jego prośbę. Bóg spełnił Jego prośbę, odpowiedział na jego modlitwę. Jak myślicie, ile razy Jabez zwracał się z tą modlitwą? Mówił: Boże, territory! Poszerz moje granice. Zabierz mi mój ból. Myślę, że każdego dnia. Hour by hour, każdej godziny. So, see Jabez, więc kiedy patrzymy na Jabezę Jesus Gdy ludzie go widzieli, to widzieli go Jabez, modlącego się. Jabez do but On prawdopodobnie modlił się przez cały czas. So, I think this is a Myślę, że to był jego sekret jego sukcesu. You know, we need to pray. To oznacza, że my również powinniśmy się modlić. God, listen your prayer. Bóg będzie wysłuchiwał naszych modli. Yes, I, I heard one of brother's testimony this morning. Słyszałem to jedno świadectwo dzisiejszego poranka. And actually, I also have a very serious testimony. I ja również mam pewne świadectwo dla Was. I've got three grown-up children. Mam trzy, trójkę dorosłych dzieci. And called Luke, John and Maria. Łukasz, Jan, Łuka, Luke, John i Maria. Hmm. And Maria. The, Mój syn Łukasz jest ma 22 lata. Wychodzi właśnie z uniwersytetu. ale gdy zaczynał, To rozchorował się. Więc miał coś nie tak ze swoim kręgosłupem. Hospital couldn't find out how they can help him. I lekarze nie mogli się zdecydować, jakby mógł tutaj pomóc. So, after doctor diagnosed virus infection, Więc, gdy, gdy lekarz zorientował się, że to jest zakażenie wirusowe, he completely paralyzed. He completely, like, he, w tym czasie couldn't mój syn już nie mógł się poruszać, days. To, to trwało so, tylko przez trzy dni. From here to down. odkąd rozchorował się, paraliż nastąpił po trzech dniach. Od, so breathe, od pierwszych objawów przestał oddychać również, because control our diaphragm. Ponieważ, ponieważ ten wirus zaczął zarażać so mięśnie, it was really life -threatening. mięśnie odpowiedzialne za oddychanie i to było naprawdę zagrożenie życia. And he was miles away. I również był 200 mil od domu. So at that time my pastor Michel więc wtedy Pastor Michel to to 200 miles to my son zwróciła się tam, pojechała 200 kilometrów and we, we take my wife z moją żoną and I also went to there. ja również tam pojechałem. So when we arrived hospital, Gdy do, dojechaliśmy do he szpitala, was going to, die. to on już prawie umierał. So asked us, Lekarz nas poprosił. We need very urgent operation. We need urgent operation. Yeah, Aha, natychmiast musimy so operować, powiedział. Like tak więc przecięli mu tutaj to miejsce i wprowadzili rurkę z tlenem. Inaczej umarłby z braku and, and also tlenu. Umarłby z braku tlenu, ale też nie odprowadza się wtedy dwutlenek węgla, więc jego mózg by umarł również z nadmiaru dwutlenku węgla. Anyway, he became completely paralyzed for 41 days. Tak więc przez 41 dni stał się zupełnie, został zupełnie sparaliżowany. At the time, w tym czasie, what can I do? myślałem, co mogę zrobić? Przez pierwszy tydzień nie mogłem się modlić. Nie wiedziałem, co powiedzieć. I was angry. Byłem zły. Byłem really naprawdę Miałem taką postawę właśnie bardzo God? buntowniczą. Dlaczego, Boże? God? Dlaczego? Then, uh, I in Potem odkryłem, że w szpitalu jest kaplica. And I, can't to see my son I ja już nie mogę nawet odwiedzać swojego syna, bo to tak, taki, taki, już nie mogłem patrzeć na to jego cierpienie, te wszystkie tuby podłączane do jego ciała. Jego mama, to było niesamowite, jak ona była mocna, silna wtedy. Ona z nim została. Być może kobiety są mocniejsze emocjonalnie, But I, I bear to see him. ale ja już po prostu tego nie wytrzymałem z emocjonalnego punktu widzenia. So tak Więc poszedłem do tej kaplicy and really I, cried and cried and cried. i po prostu już nie modliłem się, płakałem do Boga. Later I Później odkryliśmy, I think God to meet me. myślę, że chodziło o to, żebym ja miał spotkanie z Bogiem. Through my son, poprzez tą sytuację z moim synem. Which I didn't like it. Tej sytuacji ja oczywiście nie lubiałem, nie podobała mi się. It was a to było straszne przeżycie. Tak więc zacząłem wysyłać również e-maile i wiadomości do ludzi na całym świecie. So I think about 10, i w rezultacie wydaje mi się, że około 10 tysięcy ludzi modliło się o tę sytuację. Tak więc gdy lekarz odwiedził ponownie mojego syna, zobaczył, że tam w tym pokoju są ludzie i modlą się o niego. W niesamowity sposób Mój syn mój syn odzyskał zdrowie. Doktor mówił, lekarz mówił, że było tylko 20% szans na to, że on się przebudzi. Sure już Po wybudzeniu nie wiadomo było, czy będzie normalnie funkcjonował. But he even recovered and he finished university. Ale on został zupełnie uzdrowiony, tak że mógł dokończyć swój, swoją swoje studia. So there, there was like academic Presentation in hospital. Tak więc jego zakończenie studiów odbyło się w szpitalu chyba Tak więc w którymś momencie otrzymałem również SMS-a od lekarza ze szpitala And he said, Pastor ja, I really want to let you know Pastorze ten SMS mówił chciałbym ci powiedzieć Korean Ten człowiek również był Koreańczykiem który pracował And, uh, w szpitalu we had academic presentation about uh, healing a mieliśmy taką prezentację na temat uzdrowienia. And uh, one of my high consultant, uh, Jeden z takich najwyższych specjalistów. Brought to Luke's case as well. A oni w tym szpitalu mieli taką, takie szkolenie, prezentację, let, let me explain, and, na temat uzdrowień, na temat uh, niesamowitych uzdrowień i jeden z największych specjalistów powiedział. And uh, this consultant said przy, uh, przytoczył tą sytuację i powiedział. I'm ex catholic. Jestem byłym katolikiem. I'm ateist, Jestem teraz ateistą. But I think Luke healed by prayer. Ale wydaje mi się, że Łukasz, Luk został uzdrowiony przez modlitwę. I, in, in academic presentation. I to zrobił przed innymi naukowcami, lekarzami. A reason why he said, I powód, dla którego tak powiedział, he Luke, to gdy odwiedzał Luka, Łukasza, He so he discover people around him pray for him. Do wizualni teologii, którzy się o niego modlili. At that time medical team couldn't find out how they can make it look better. I on nie miał naprawdę pojęcia w tym momencie jak go jak mu pomóc. So he said we didn't do anything much. Więc stwierdził słuchajcie ja nie zrobiłem nic kompletnie ponieważ nie but, wiedziałem co mam but zrobić. Their prayer, but Ale... they pray. But they pray. I believe God listened. Ale, ale ta modlitwa, wierzę, że Bóg jej wysłuchał. So, and sisters, tak więc bracia i siostry, pray, módlcie się. Pray is the key. Modlitwa jest kluczem. Because some other church, Bo są jeszcze inne kościoły, które praktykują spowiedź taką do księdza, but you don't have to. i tego też nie musisz robić. Is a relationship with God and you. bo masz modlitwę. Modlitwa sprawia, że nawiązujesz relację z, z żywym, prawdziwym Bogiem. So when you pray, gdy modlisz się, even you don't need Jacek or to nie potrzebujesz już pastora Jacka ani pastora Just Piotra. To God. Po prostu możesz bezpośrednio przyjść do Boga. Come to God and ask him. Przyjdź do Boga i Jego poproś. So, so scripture, I can help you. Jeszcze jeden fragment Biblii. Yes. John, John 14 14. rozdział Ewangelii Świętego Jana. Wersety 13 i 14. Ewangelia Jana 14 13 do 14. Jesus I will do. Jezus mówi: o cokolwiek prosić będziecie, whatever you ask in my name, w imieniu moim, so that the Father to uczyniamy aby ojciec był uwielbiony may in the uwielbiony w synu you may ask me for anything jeśli o co prosić będziecie in my name, w imieniu moim and I will do. spełnię I to amen Jezus mówi w moim imieniu so, tak więc, y gdy się modlisz, to nie musisz so, używać imienia you know, pastora Jacka. Nie modlimy się, Boże Ojcze, pomóż mi, proszę, proszę Cię w imieniu pastora Jacka. Mm. Okay. Modlimy się raczej, Boże, proszę Cię, abyś rozwiązał mój problem. Power. W imieniu Jezusa, ponieważ Jesus w tym imieniu jest moc, gdyż On jest Synem Bożym. Jesus was God and Jesus was real human. On jest Bogiem i jest człowiekiem. Był człowiekiem, gdyby to masz. On jest tylko Jezus. Nie ma nikogo innego jak Jezus. So I, I really love your Kocham Wasz Kościół. We will in Będziemy dalej wspierać kościół w Bogusławie Górczach. Ale, I, I can see, I can see in my vision. Ale mam, mam taką wizję, w której widzę. In ten years. że za 10 lat. Congregation is like more than double. Widzę, jak ta kongregacja się podwaja. Ponieważ widzę wielu ludzi głodnych Słowa Bożego w tym they otoczeniu. Ludzi, którzy chcą odkryć, kim jest Jezus. Nawet myślę, że Maria, Matka Jezusa, była lub jest, um, żałuje Jezusa. Yeah, yeah. zaraz za kilka, on wytłumaczył. It, it was not my plan. It was not my plan. Pray by my name. Pray oh, through okay. me. okej, że pewnie, pewnie jeszcze, jeśli jest świadoma, to, to, to żałuje tego, że ludzie modlą się, to nie był jej plan, żeby ludzie modlili się w jej imieniu. Just people made it. Po prostu ludzie tak zrobili. So it's not Mary's fault. It's not Maria's fault. Tak więc nie jest, to, nie jest to wina tej biblijnej Marii. To jest po prostu wina ludzi. So our duty, Naszym zadaniem, your duty, Twoim zadaniem let who Jesus jest powiedzieć tym ludziom, kim Jesus jest Jezus. God, Jezus jest Synem Bożym. And I invite them to pray in Jesus name. Tak więc módl się w imieniu Jezusa and in your life, i w Twoim życiu keep on praying in Jesus name. Modl się w imieniu Jezusa. I dziel się swoim świadectwem. God still Mów ludziom, jak Bóg wysłuchuje. Name, wysłuchuje w, w imieniu Jezusa. 21. W XXI wieku. You know, God give us freedom. Bóg daje nam wolność. Freedom to worship God. Wolność do uwielbienia Boga. And not freedom to worship something wrong a nie wolność do e, uwielbienia czegoś złego, so, niewłaściwego. Really tak więc chciałbym zakończyć moje kazanie remember, mówiąc, że pamiętajcie yeah, I to read albo, albo jeszcze czytając jeden fragment, kolejny fragment ze Słowa yeah. Bożego. Galassians, Galassians, e, List do Galacjan yeah, rozdział piąty verse one, i werset 1. Galacjan 5:1. Mm. Biblia mówi tak. It is for that has set us free. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc, nie zachwianie. I be nie poddawajcie burdened, się. Nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. So remember, Pamiętajcie, you are free man. jesteście wolni. You are free man. Jesteście wolni. God you, God gave you freedom. Bóg oferował, ofiarował wam wolność. Use your freedom. Ale używaj swojej wolności, to pray. by się modlić. Please really keep on pray. Proszę, God, módl się. God, your Bóg cię wysłucha. Let us pray together. Tak więc powstaniemy, kochani, do modlitwy i modlimy się razem. Yeah. Would you like to stand up, please? Yes. Proszę, proszę o powstanie. Like we pray like jabez. Będziemy się modlić tak jak jabez. Będziemy się modlić razem i... Heavenly Father, we pray together. Panie. Modlimy się do Ciebie razem. Ask whatever you need. Ask whatever you need. Let proś, us... proś Boga o cokolwiek chcesz. God Bóg wysłucha Twojej modlitwy. And, pray for this Jerusalem church. I pray o swój kościół również. Oh, so Lord, let us pray together. Uh, oh, Ramara, Gavara, Bani Gavara. Bani Gavara. Bani Yes, Heavenly Father, we thank you for awe your awe son awe Jesus awe Christ awe and awe thank you for this Jerusalem church. Oh Lord, bless this Jerusalem church, oh Lord, oh use this church to expand your kingdom in this area, oh Lord, oh use expand your kingdom in Kamiragora, Lord, area, Lord, heavenly Father, bless Pastor Yasego, Lord, so Lord, bless everybody in this room, oh Lord, may Hmm, Panie, się make people do pray like Jabez, o Lord, to pray more tak oh, yes, Lord of Yaba. Samiśmy pomodlić jak Jahwesholodiya. Oh Jesus Lord of make people to pray like Jahwesholodiya. Help us, us strength, Lord o, Help us give your strength Lord Oh help us give us your strength o Lord of Give us your strength o Lord Iaga. O, oh, give us your strength, oh Lord. Yeah, Daj nam swoją siłę. We Dobodlić want to te, see your spodę. power and glory, o Lord. Yeah, twoją widzieć, oh Lord. Żeby twą chwałę widziło ich. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen. Amen. So I really wanted to finish with one scripture. Chcemy, Everybody can find out John 3:16. sixteen. Chcę zakończyć jednym versetem. Pewnie każdy z was go zna. Jana 3:16. I can read, yes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 że każdy, kto tutaj wierzy w niego, aby nie zginął, lecz miał życie wieczne. Amen. To słowo jest dla kamiennej góry. Ten kościół nie jest tylko dla ciebie, ale dla innych ludzi również. kto jest. Każdy powinien się dowiedzieć, kim jest Jezus. Tak więc przechodź do kościoła i módl się o swoje miasto, o Kamienną Górę. Niech Was Pan Bóg błogosławi. Amen.